Konstancja Austriaczka, druga żona Zygmunta III. Arcyksiężniczka Konstancja urodziła się w Gracu 24 grudnia 1588 roku jako trzynaste, dziewiąte żyjące dziecko Karola Habsburga i Marii Bawarskiej. W chwili przyjścia na świat dziewczynki jej najstarsza siostra Anna liczyła 15 lat. W dziesięć miesięcy później ujrzała światło dzienne Maria Magdalena, a po następnych dziesięciu najmłodszy brat Karol. Ten ostatni był już jednak pogrobowcem, gdyż ojciec Konstancji zmarł 10 lipca 1590 roku. Po śmierci męża energiczna arcyksiężna Maria objęła pełnię rządów nad rodziną. Była to niestrudzona, nietolerancyjna, mocno wierząca katoliczka, głęboko przekonana o słuszności zwalczania protestantów wszelkimi środkami. Należała do matek całkowicie oddanych dzieciom, które umiała wychowywać jednocześnie surowo i bardzo serdecznie. W związku z tym często karała je rózgą, ale obsypywała także prezentami. Sama pisała o sobie, jestem w stosunku do swych dzieci tylko matką, a jeżeli Bóg pozwoli, pozostanę taką tak długo, jak one będą się do mnie dobrze odnosiły, nic innego nie pragnąc niż ich dobra. Poza matką, dużo serca okazywała siostrzeńcom także ich ciotka, księżniczka Maksymiliana Bawarska, która przebywała u swojej siostry prawie stale do roku 1598. Zmarły Karol Habsburg, jako młodszy syn cesarza Ferdynanda, był autonomicznym władcą Styrii. Po nim dzielnicę tę odziedziczył najstarszy z braci Konstancji, dwunastoletni Ferdynand. Arcyksiężna Maria chciała wówczas objąć regencję na okres niepełnoletności syna, jednak cesarz... Rudolf II, bratanek zmarłego Karola, nie dopuścił do tego, przekazując opiekę nad chłopcem i jego dzielnicą swemu urodzonemu bratu Ernestowi. Wkrótce potem matka wysłała Ferdynanda do kolegium jezuickiego w Ingolstadt, Bawaria, słynącego jako jeden z głównych ośrodków kontreformacji europejskiej. Było to zgodne z duchem, w którym Maria wychowywała swoje dzieci. Młody arcyksiąże, już niedługo po śmierci ojca, postawił przed sobą wyplenienie protestantyzmu za najważniejsze zadanie w życiu. W marcu 1595 roku najstarszy brat Konstancji powrócił do Gracu, a w roku następnym został uznany pełnoletnim, miał wówczas 16 lat, i objął nominalne rządy w Styrii, które teraz, po zakończeniu regencji Ernesta, w dużym stopniu sprawowała jego matka. Następnie Ferdynand odwiedził Rzym, a Loreto złożył przysięgę, że oczyści swój kraj z inowierców. Rzeczywiście po powrocie we wrześniu 1598 roku wydał dekret nakazujący protestanckim kaznodziejom opuścić Grac w ciągu dwóch dni. Później za namową matki poślubił jej bratanicę Marię Annę Bawarską, księżniczkę brzydką i starszą od siebie o trzy lata, ale równie głęboko wierzącą jak on i jego rodzina. Bratowa Konstancji codziennie wysłuchiwała na kolanach trzech mszy a często także i czwartej. Podobną żarliwość religijną wykazywali młodsi synowie arcyksiężnej Marii, którzy obaj pod wpływem matki zostali duchownymi. Kariera urodzonego w 1586 roku Leopolda była ułatwiona bardzo życzliwym stosunkiem cesarza Rudolfa II, w związku z czym arcyksiąże mając 21 lat został biskupem Pasawy i Strasburga. Niemniej dzięki stosunkom matki najmłodszy z rodzeństwa, Karol, Otrzymał biskupstwo Brixen jeszcze wcześniej, bo w chwili, gdy skończył zaledwie dziesiąty rok życia. Bardzo trudnym zadaniem było zabezpieczenie przyszłości córek, co sprowadzało się do wydania ich za mąż. W chwili śmierci ojca żyło osiem arcyksiężniczek styryjskich. Kiedy Konstancja miała cztery lata, jej najstarsza siostra Anna poślubiła króla polskiego Zygmunta III. Od tej chwili pomiędzy Gracem a Krakowem, a później także i Warszawą, gdzie para królewska często przebywała, nawiązano ożywione stosunki. W Syrii wiedziano, że małżeństwo to jest wyjątkowo udane i że szwagier mocno pokochał swą żonę. W 1598 roku gromem z jasnego nieba stała się wieść o niespodziewanej śmierci Anny. Po jej zgonie Zygmunt ogromnie rozpaczał. Na pogrzeb królowej przyjechała do Krakowa arcyksiężna Maria, która w jakiejś rozmowie powiedziała zięciowi, że jej przedostatnia, dziesięcioletnia córka Konstancja jest do zmarłej bardzo podobna zarówno z wyglądu, jak i z usposobienia. Prawdopodobnie teściowa nie zdawała sobie wówczas sprawy, że od tej chwili Zygmunta zaczęła powoli nurtować myśl o poślubieniu małej szwagierki. Naturalnie ze względu na jej wiek nawet wstępne kroki nie mogły być w tym okresie podejmowane. Niemniej Konstancja, choć naturalnie nie rozumiała, jakie to ma dla niej znaczenie, bardzo często słyszała o Polsce i Polakach. Zazwyczaj mówiono o nich jednak w Gracu niezbyt pozytywnie, wyśmiewając, względnie krytykując. Drugą z sióstr, która opuściła dom rodzinny, była arcyksiężniczka Maria Krystyna. W 1595 roku poślubiła ona księcia siedmiogrodzkiego Zygmunta Batorego. Mariaż ten nie był świetny i został narzucony przez cesarza, który w ten sposób chciał pozyskać sobie sprzymierzeńca w dotychczasowym wrogu. Ślub odbył się w Alba Julia 6 sierpnia 1595 roku, a matka i tę córkę odwoziła osobiście. Jednak małżeństwo okazało się nieudane. Zygmunt Batory, który zresztą co chwila zmieniał plany, bardzo prędko zaczął myśleć o rozwodzie. Postępek ten okryłby jednak hańbą Habsburgów, wobec czego cesarz nie chciał się nań zgodzić. Natomiast arcyksiężna Maria, kierując się poza względami prestiżowymi, również i dobrem córki, skłonna była przyzwolić jej na powrót do Gracu, ale tak upozorowany obawą przed niebezpieczeństwem tureckim, aby prawdziwej przyczyny nikt się nie domyślał. Prawdę ujawniła tylko papieżowi. W tym czasie Zygmunt Batory kilkakrotnie zmieniał zdanie co do ostatecznego rozstania się z zamieszkującą oddzielnie małżonką. W pewnym momencie domagał się, aby poślubiła ona kogoś innego z Batorych i z nim zasiadła na tronie, a kiedy indziej przekazał jej nawet na krótki okres regencję w Siedmiogrodzie. Sama Maria Krystyna prosiła stale matkę i cesarza o zgodę na powrót do Gracu. Wreszcie mąż jej abdykował na rzecz Andrzeja Batorego, a nowy władca zaaprobował powrót bratowej do Styrii, obiecując zachowanie wszystkich posiadanych na Węgrzech dóbr. Maria Krystyna i Zygmunt Batory złożyli pisemne oświadczenie, że małżeństwo ich nigdy nie było dopełnione, w związku z czym komisja wyznaczona przez papieża unieważniła je, co oficjalnie ogłoszono w Gracu 17 sierpnia 1599 roku. Wydarzenia te musiały być wielką sensacją dla młodych arcyksiężniczek. Dwor w Gracu był wtedy zajęty inną sprawą. Otóż potężny Filip II, król Hiszpanii i Portugalii, w którego państwie nigdy nie zachodziło słońce, Zwrócił się o rękę jednej z córek zmarłego Karola Habsburga dla swego syna i następcy noszącego to samo, co jej ojciec imię. Książęta styryjscy liczyli na takie oświadczyny już od 1586 roku. Dopiero jednak w dziesięć lat później pojawił się tam admirał Aragonii, prosząc o portrety trzech sióstr. Natychmiast wysłano do Madrytu podobizny Gregorii Maksymiliany, Eleonory i Małgorzaty. I tę ostatnią, niewątpliwie najładniejszą, wybrał infant. Filip II uważał jednak, że byłoby krzywdzące pominąć najstarszą i z nią okazał się zaręczyć posłusznemu synowi. Wybranka wkrótce, bo 20 września 1597 roku zmarła, dziękując na łożu śmierci Bogu, że mogła przyjąć sakramenty. Dopiero wówczas despotyczny ojciec pozwolił wybrać synowi Małgorzatę, która się młodemu człowiekowi zdecydowanie podobała. Nową narzeczoną miano już zawieść do Madrytu, kiedy powstała dalsza trudność spowodowana zgonem starego monarchy. Jego następca Filip III mógł sprowadzić arcyksiężniczkę dopiero, kiedy minęła żałoba, a Małgorzata kochając bardzo matkę w tajemnicy uzyskała zgodę przyszłego męża, aby ta jej towarzyszyła. Rzeczywiście arcyksiężna Maria wyruszyła z córką do Hiszpanii i była nieobecna w stylii przez wiele miesięcy. Powracającą Ferdynand witał łukami triumfalnymi. Zamiary przywiązania dzieci do matki może służyć fakt, że Małgorzata, zostawszy władczynią jednego z największych w świecie mocarstw, martwiła się, czy w ojczyźnie inne siostry, a zwłaszcza Eleonora, nie wyprą jej z serca arcyksiężnej Marii, jeszcze 19 kwietnia 1599 roku pisała w tej sprawie do brata Ferdynanda. Wyjeżdżając z domu, nowa królowa Hiszpanii zabrała ze sobą podobizny nigdy nie widzianych przebywających na Wawelu siostrzeńców królewicza Władysława i królewny Anny Marii. W ten sposób portrety tych dzieci dostały się do Madrytu. Dla innych sióstr myślano o Gonzagach z Mantui i Medyceuszach z Florencji, ale rokowania w tych sprawach nie dawały konkretnych wyników. Stosunki z polskim monarchą pozostawały wówczas bardzo bliskie. Waza był zawsze oddany Habsburgom i chętnie w roku 1600 za zgodą Sejmu przyjął od cesarza order Złotego Runa. Jego teściowa napisała kiedyś o nim synowi, masz w królu wiernego brata. Zygmunta III spotykały jednak w tym okresie ciężkie ciosy, z których najważniejszymi były utrata tronu szwedzkiego i śmierć ukochanej córki Anny Marii. Pozostał mu wówczas jedyny syn, późniejszy Władysław IV, siostrzeniec Konstancji, młodszy od niej zaledwie o siedem lat. Król przez pewien czas rozważał projekt zawarcia związku małżeńskiego z księżniczką Magdaleną Bawarską, ale wierny pamięci zmarłej żony nieraz myślał o swej nieletniej szwagierce, która miała ją przypominać. Podkreślić należy, że nigdy nie planował poślubienia którejś ze starszych sióstr, gdyż nie były one podobne do jego ukochanej Anny. Wreszcie w 1602 roku, Konstancja miała wówczas 14 lat, Waza poinformował w tajemnicy kilku senatorów i jezuitów, że pragnie w najbliższym możliwym czasie poślubić młodziutką arcyksiężniczkę. Projekt ten wywołał jednak powszechne sprzeciwy. Składały się na to trzy powody. Jednym była zakorzeniona w wielu środowiskach szlacheckich silna niechęć do Niemców. Poza tym w Polsce wciąż jeszcze, choć może już nie tak silnie jak w chwili ślubu Zygmunta z Anną, panowały nastroje wrogie kontrreformacji, której żywym uosobieniem była rodzina arcyksiążąt styryjskich. Wreszcie powszechnie dominowało przekonanie, że ślub z siostrą zmarłej żony jest aktem kazirodczym. Jednym z głównych oponentów planowanego małżeństwa był bliski królowi kaznodzieja Piotr Skarga, którego zdaniem związek ten stałby się grzechem, nawet wówczas, gdyby nastąpił po otrzymaniu dyspensy papieskiej. Poza tym jezuita bał się, że tak niepopularne posunięcie przysporzy królowi wrogów i osłabi Polskę wynikającymi stąd sporami. Zagroził nawet monarszy dymisją, którą początkowo waza przyjął, choć jednocześnie odwołał się do generała zgromadzenia. Ten ostatni rozkazał, aby ojciec Piotr nie zajmował w sprawie małżeństwa austriackiego żadnego stanowiska, bo o słuszności zamiarów Zygmunta decydować będzie papież, do którego odniosł się i sam król, i przeciwny jego planom Zamojski. Podobnie jak skarga, również spowiednik wazy ojciec Gołyński odradzał poślubienie Konstancji. Jednak Rzym odmiennie zapatrywał się na tę sprawę. Już Klemens VIII godził się na zaprojektowany związek. Jego rychły zgon, wrogi Zygmuntowi Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski, tłumaczył karą bożą za takie stanowisko. A Paweł V wręcz do niego zachęcał. — Rzecz arcypożyteczną czynisz, że tym powtórnym związkiem miłości łączysz się z przesławnym domem austriackim, bo przez to staniecie się o wiele większymi przeciw potędze tureckiej — pisał do króla. 12 września 1603 roku papież upoważnił biskupa Maciejowskiego do udzielenia projektowanego ślubu w swym imieniu. Natomiast zupełnie inaczej widziały te plany burzliwe sejmy w latach 1603 i 1604, na których Zamojski groził wazie gniewem bożym, prymas Tarnowski odradzał poślubienie szwagierki, kasztelan krakowski odgrażał się — ja całą szlachtę wsadzę na koń i nie dopuszczę tej rakuszanki przystępu do kraju. Zebrzydowski wystosował do monarchy miejscami arogancki list, a posłowie zalecali arcyksiężniczkę Annę Tyrolską. Podobno arcyksiężna Maria, która wcześniej urobiła w Rzymie papieży, teraz potrafiła skłonić cesarza do odmowy ręki tej ostatniej kandydatki. Zamoński zaproponował wówczas carówne Ksenię Godunową i wysłał w tej sprawie do Moskwy zaufanego człowieka. Przed królem roztaczał wizję nowej Unii, mającej przynieść ogromne korzyści i Polsce, i samemu Wazie. Niemniej w lipcu 1604 roku Zygmunt rozesłał do wielu senatorów listy zawiadamiające o zamiarze poślubienia jednej z sióstr zmarłej małżonki oraz o fakcie odmowy ręki arcyksiężniczki tyrolskiej. A nuncjusz już wcześniej szeroko rozgłaszał zgodę papieską. Nie wiedziano, że tak ostro krytykowane w Polsce małżeństwo zostało zakwestionowane również w Gracu. Mianowicie szwagier Konstancji, potężny Filip III, król Hiszpanii, chciał ją wydać za księcia Toskanii. Niemniej królowa Małgorzata popierała Zygmunta III, a dla arcyksiężnej Marii był on wymarzonym zięciem. Podobno wobec oporu poddanych Waza zaczął się już wahać w zamiarze poślubienia szagierki, ale papież namawiał go dalej. Na pewno także podtrzymywała Zygmunta w jego planach, mająca nań silny wpływ Urszula Majerin. Stale również korespondował z teściową. Ponieważ od roku 1603 monarcha rozporządzał większością w Senacie, Postanowił oprzeć się na jego decyzji, choć i tam, poza biskupem krakowskim Bernardem Maciejowskim, związek ten miał mało zwolenników. Dlatego też 5 marca 1605 roku Rada Senatu nie podjęła w tej sprawie żadnej decyzji. Jednak w kilka dni potem główni oponenci Zamoński i Żółkiewski wyjechali z Krakowa. Król zwołał wówczas ponownie radę, która tym razem, choć niechętnie, niemniej wyraziła swą zgodę na poślubienie Konstancji, gdyby małżeństwo z arcyksiężniczką tyrolską okazało się rzeczywiście zupełnie niemożliwe. Cesarz wówczas ponownie odmówił ręki Anny, a papież znów zalecił Konstancję. Poseł Zygmunta III do Rzymu, ksiądz Jędrzej Opaliński, prosił jednocześnie o przyspieszenie procesu beatyfikacyjnego Stanisława Kostki. Jednak przeciwnicy dalej próbowali przeciwdziałać ogromnie niepopularnemu mariażowi, w związku z czym Zamojski zwrócił się bezpośrednio do papieża 14 marca 1605 roku, a skarga do generała zgromadzenia 14 sierpnia 1605 roku. Niemniej w tym okresie Zygmunt III podjął już ostateczną decyzję i teraz rozpoczął jej realizację. Tymczasem w grudniu 1604 roku Konstancja skończyła 16 lat – była o 22 lata młodsza od starającego się, a więc stała się według ówczesnych pojęć zupełnie dojrzała do małżeństwa. W dodatku 3 czerwca 1605 roku zmarł jeden z największych przeciwników mariażu Hetman Zamoyski. W październiku król wysłał więc po oblubienicę marszałka Zygmunta Myszkowskiego i biskupa Łódzkiego Szyszkowskiego. Towarzyszył im kanclerz koronny Felix Kryski. W skład ich orszaków chodziło także 60 konnych kozaków. Wysłannicy udali się najpierw do Wiednia na pertraktację z cesarzem Rudolfem II, bratem stryjecznym oblubienicy i jej oficjalnym opiekunem. 23 października spisano w Gracu umowę przedślubną, określającą, że posach arcyksiężniczki będzie wynosił 45 tysięcy florenów. Tam też nastąpił ślub per prokura, w którym pana młodego zastępował Myszkowski. Ferdynand wyposażył siostrę znacznie wspaniale, niż to uczynił w przypadku zmarłej królowej Anny, ich kuzyn Ernest, który był wówczas regentem Styrii. Tyrii. Oblubienicy towarzyszyła matka, średni brat Maksymilian oraz starsza siostra Maria Krystyna. Dowódcą 50 gwardzistów został Baltazar von Tannhausen. W orszaku przybywał też jeden Polak, ksiądz Wawrzyniec Salima, rodem z Półtuska który studia rozpoczęte w Krakowie zakończył w gracu, a teraz został zaangażowany w charakterze kapelana przyszłej monarchini. Orszak wiozący oblubienicę wyruszył ze stylii w połowie listopada. Jeszcze w granicach cesarstwa zaczęli się doń dołączać pojedynczo polscy magnaci. W Polsce nastąpiła miła niespodzianka w Wieliczce, zgłosił się tam mianowicie u przebywających pewien szlachcic i został przez nich początkowo potraktowany jako zwykły dworzanin. Dopiero po dłuższej chwili arcyksiężna Maria zorientowała się, że ma przed sobą przebranego zięcia. Konstancja naturalnie upadła do nóg króla jego mości. Waza spożył z przybyłymi kolację i szybko wrócił do Krakowa. Owidzialne spotkanie małżonków nastąpiło 4 grudnia w chłodny dzień w Łobzowie. Rozbito tam cztery namioty. W pierwszym z nich znajdował się Zygmunt III, w drugim jego siostra, królewna szwedzka Anna Wazówna. Do trzeciego wprowadzono nowo przybyłych których powitał po niemiecku dworzanin Kochanowski. Konstancja musiała się udać także do czwartego namiotu, gdzie przyjęła hołd senatorów oraz wysłuchała innych, tym razem już łacińskich, oracji, a wśród nich wyróżniającego się erudycją podkanclerzego Stanisława Mińskiego. W tym czasie na murach Krakowa zaczęły strzelać armaty. Na Błoniach monarsze towarzyszyły oddziały husarzy oraz piechota królewska i miejska. Wkrótce zaczął się formować uroczysty pochód. Po oddziałach wojskowych zajęły miejsce poczty magnatów, dwór austriacki i senatorowie. Dopiero później podążał na koniu Zygmunt III, któremu również wierzchem towarzyszyli arcyksiąże Maksymilian i dziesięcioletni królewicz Władysław. Za nimi szli ci, co pieniądze będą miotać, a dalej jechały w kolaskach młoda królowa z matką, arcyksiężniczka Maria Krystyna i królewna szwedzka. Następnie ciągnęły karety senatorów, fraucymeru królowej jej matki, siostry i szwagierki, a na końcu różnych mniej znakomitych dostojników. Konstancja miała na sobie jasną suknię bogato zdobioną klejnotami, ogromną fryzowaną kryzę i krótką pelerynkę. Kiedy wyruszono, Zygmunt podprowadził oblubienicę do powozu, zrobiło się ciemno, w związku z czym królowi towarzyszyło dwunastu lokajów w czerwonych strojach z zapalonymi świecami, a inna grupa służących ze świecami otoczyła karetę królowej. W Krakowie pierwszy łuk triumfalny był ozdobiony białym orłem kłaniającym się nowej pani, drugi alegoriami cnót, wśród których wyróżniała się konstantia, stałość, a przy dwóch następnych ustawiono także muzyków. Miasto oświetlały liczne pochodnie, a gdy monarchini znalazła się w jego obrębie, ponownie strzelały działa. Późną nocą orszak dotarł na Wawel, gdzie Austriaczka najpierw ucałowała relikwiarz z głową świętego Stanisława. 6 grudnia para królewska w obecności całej rodziny i najwybitniejszych senatorów oglądała przy świetle dziennym wszystkie oddziały i poczty, które brały udział w uroczystym wjeździe. Zajęło to prawie cały dzień, a przyglądały się temu widowisku także tłumy krakowian. 11 grudnia 1605 roku odbyły się zaślubiny i koronacja Konstancji. Ślubu udzielał kardynał Maciejowski, który właśnie niedawno otrzymał kapelusz i był jednocześnie legatem papieskim. Ponieważ nie było wówczas prymasa, wyznaczony na to stanowisko Maciejowski nie otrzymał jeszcze zatwierdzenia, to koronę na skronie młodej monarchii nie wkładał biskup kujawski Piotr Tylicki. Następnie przez kilka dni trwały zabawy weselne, w ramach których 15 grudnia urządzono na rynku gonitwę, a 18 tegoż miesiąca Anna Wazówna ze swym fraucymerem zorganizowała wystawne maszkary. Zgodnie z dawnym zwyczajem młodej małżonce składano bogate dary srebrem i złotem w naczyniach i sprzętach po części wysadzonych drogimi kamieniami. Najbardziej honorowym na przyjęcia gościem był spośród Polaków kardynał Maciejowski. Jednak przykrym zgrzytem w czasie uroczystości stała się opozycyjna postawa grupy dostojników, a szczególnie aktywnie wrogie stanowisko zajmował Zebrzydowski, który zmuszony zwolnić na okres wesela zajmowano kamienicę w Krakowie, Odgrażał się, że podobnie skłoni Zygmunta do opuszczenia królestwa. Wreszcie rodzina austriacka wróciła do domu. Przed wyjazdem otrzymali zaproszenie aktualnego księcia Siedmiogrodu, aby powracali przez jego ziemię. Prawdopodobnie, nosząc się z myślą o ewentualnym małżeństwie, chciał on poznać Marię Krystynę, czemu jednak arcyksiężna Maria była przeciwna. Z okazji ślubu pary królewskiej Jan Daniecki i Jan Jurkowski ogłosili okolicznościowe panegiryki, ale w czasie wesela podrzucano także paszkwile, ostro atakujące politykę Zygmunta III. Paszkwile te były niezmiernie symptomatyczne, gdyż małżeństwo zostało zawarte w kraju podminowanym niechęcią do króla. Zarzucano mu przede wszystkim dążenie do absolutyzmu, chęć opuszczenia Polski po odzyskaniu Szwecji, nadmierne zbliżenie z cesarzem, popieranie jezuitów i wiele innych niepopularnych posunięć. Między innymi miano monarsze także za złe, że nie załatwił żonie natychmiast oprawy, co tłumaczono chęcią opuszczenia kraju. Jeśli chodzi o ten ostatni zarzut, Waza powoływał się na ustawę, która wymagała zgody sejmików na wyposażenie kulowej. Po śmierci Zamojskiego szefem opozycji stał się Zebrzydowski, wołający — Umarł Zamojski, lecz nie umiera stan rycerski. Pod jego wpływem uchwalono 9 kwietnia 1906 roku opozycyjny zjazd w Stężycy. Natomiast Wiślica stała się miejscem zebrania stronników królewskich. Przybyło tam 38 senatorów. W czasie tych wydarzeń Konstancja znajdowała się stale przy mężu, ale młodziutka monarchini, nie orientując się w stosunkach polskich, nie odgrywała jeszcze wówczas żadnej roli politycznej, choć niewątpliwie właśnie wtedy zaczęła pojmować mechanizmy władzy monarszej w Polsce. Zwracano uwagę, że szkalująca wazę poezja Rokoszan jego żony zupełnie nie atakowała, Natomiast dużo i wrogo pisano o Urszuli Majerin, posądzając ją nawet o romans z monarchą. Wszystko zależy nie od senatu, lecz od białej główki, od Urszulki jakiejś. A także wręcz wzywać Urszula, by cię objąć ponętnym objęciem, ponętą i rozkosz Twego łoża. Pomimo, że coraz więcej dostojników, w tym hetman Stanisław Żółkiewski, próbowało pogodzić króla z opozycją, Rokosz przybierał na sile, Aż wreszcie 24 czerwca 1607 roku Zebrzydowski ogłosił detronizację Zygmunta III. Na kandydata do tronu wysuwał Gabriela Batorego, krewnego króla Stefana. Wówczas Waza zdecydował się na zbrojną walkę. Z Inflant sprowadził hetmana Karola Chodkiewicza, a z Rusi ściągnął oddziały Żółkiewskiego i wyruszył przeciw buntownikom, pozostawiając Konstancję z królewiczem Władysławem w Wiślicy. 6 lipca 1607 roku wojska królewskie rozbiły Rokoszan pod Guzowem, 20 km od Radomia. O przebiegu działań wojennych dość obszernie informował monarchinie oddany jej Felix Kryski, który po zwycięstwie Zygmunta napisał «Rex Noster Venit Vidit Vicit». Ostatecznie Zebrzydowski przeprosił monarchę, a ten ogłosił amnestię. Konstancja coraz baczniej obserwowała rozgrywające się wydarzenia – ale udział jej nadal ograniczał się jedynie do żarliwych modlitw o pomyślność męża. Zachował się list królowej, pisany w tym okresie do zgromadzenia jezuitów w Rzymie. Zwracanie się do całego zakonu, a nie do generała, było dowodem specjalnego afektu, zwyczaj używany nieraz przez arcyksiążąt syryjskich, w którym 4 grudnia dziękowała ojcom za modły i prosiła o dalsze pośrednictwo u Boga, aż do zupełnego uspokojenia królestwa. Przepraszała poza tym że w istniejącej sytuacji nie jest w stanie nic dla zakonu uczynić. Nowa królowa, pomimo niewątpliwego podobieństwa do zmarłej siostry, nie miała jej ujmującego wdzięku. Za to nie garbiła się i była od niej wyższa. W młodości uważano ją za bardzo szczupłą. Miała wówczas głęboko osadzone, ciemne oczy, twarz pociągłą, małe usta i nieforemny nos. Z wiekiem utyła, a oczy jej stały się wypukłe, niewielki wytrzeszcz co mogłoby sugerować chorobę tarczycy. Zawsze zachowywała postawę wyniosłą, dumne spojrzenie i nie robiła, jak kiedyś jej siostra, sympatycznego wrażenia. Potrafiła za to imponować otoczeniu swoją silną wolą. Nieraz nazywano ją heroika princeps. Była bystra i inteligentna i szybko zaczęła interesować się polityką. Jak na ówczesne czasy odznaczała się dużym wykształceniem, a szczególnie interesowała się muzyką. Po polsku jednak uczyła się mówić z trudem i dopiero pod koniec życia posługiwała się tym językiem względnie swobodnie. Kulowa odznaczała się gospodarnością oraz oszczędnością i w stosunkowo krótkim czasie od ślubu przejęła w swoje ręce zarząd dworem, gdzie zaglądała też do kuchni i pilnowała służby. U cesarza potrafiła upominać się o wszystko, co jej się z domu należało. Jak cała jej rodzina cechowała się ogromną żarliwością religijną, o której kursowały wręcz legendy. Dominikanin Fabian Birkowski pisał, że pałac swój na dom modlitwy zmieniła, pacierza z brewiarza rzymskiego odprawiając, słuchając mszy świętej jednej, drugiej, a podczas i trzeciej, po wszystkich pokojach znaki modlitwy swej zostawiając. Oprócz tego bywały nabożeństwa czterdziestogodzinne, na które przychodziła z wielką ochotą i zbudowaniem. Była rzeczniczką maksymalnej nietolerancji wyznaniowej. Powszechnie nazywano ją miłośnicą Boga. Zajmowała się także pomocą ubogim i kiedyś w okresie zarazy utrzymywała przez trzy miesiące pięciuset biednych ze swej prywatnej szkatuły. Czuła się mocno związana ze swą austriacką rodziną, miała silnie rozwinięte ambicje rodowe i bardzo wysokie pojęcie swojej godności. To ona sprawiła, że król sprzeciwił się używaniu przez kardynała Maciejowskiego Baldachimu w kościele, żywiąc przeświadczenie, że w danym momencie w Rzeczypospolitej Zaszczyt ten powinien przysługiwać wyłącznie jej najbliższym. Dążyła zawsze do tego, aby Polska popierała Habsburgów, co jej powszechnie miano za złe, choć nawet zdecydowanie niechętni przyznawali, że nigdy nie działała na szkodę kraju ani nie popierała ludzi niesumiennych. Przez większość życia była monarchinią ogromnie niepopularną i ślady sympatii poddanych potrafiła sobie zaskarbić dopiero na parę lat przed śmiercią. Zygmunt III zyskał w Konstancji towarzyszkę życia, którą mocno pokochał. Waza był jedynym polskim monarchą mającym dwa udane, szczęśliwe małżeństwa. Druga żona stała się powiernicą monarchy, na której nigdy się nie zawiódł i która potrafiła zdobyć zaufanie zamkniętego w sobie i podejrzliwego mężczyzny. Historycy, m.in. Szelongowski, może trochę przesadnie określali Austriaczkę jako potężną, prawie wszechwładną swym wpływem na króla. Niewątpliwie jednak była idealną żoną i choć w bardzo wielu punktach różniła się od swej zmarłej siostry, to jak i tamta potrafiła uczynić Zygmunta szczęśliwym. Od pierwszej chwili pobytu w Polsce Konstancja zaczęła się zajmować swym dziesięcioletnim siostrzeńcem, królewiczem Władysławem, który stał się obecnie jej pasierbem. Według opisu kobierzyckiego z roku 1605 był to chłopiec... O twarzy pięknej i miłej, włos jasny, oczy żywe, o pogodnym, ale opanowanym spojrzeniu, w mowie pełen wdzięku. Od dzieciństwa znał świetnie niemiecki, a w chwili przybycia ciotki mówił też nieźle po włosku. Od roku 1609 pobierał Gabriela Prewencjusza lekcje z zakresu wielu dyscyplin, ale przede wszystkim historii, a wojskowości uczył Kulewicza Zygmunt Kazanowski, starosta Kokenhauski. Chłopiec interesował się także sztukami plastycznymi i muzyką. Był ulubieńcem skargi, który dedykował Władysławowi szóste wydanie swych żywotów świętych, stawiając mu jednocześnie za wzór jego wuja, króla Filipa III hiszpańskiego.